między bolszewicką Rosją a II Rzeszą, jakie były to ostatnie miesiące wielkiej wojny w naszej części Europy. Przejęcie władzy przez bolszewików w Rosji i wybuch wojny domowej w końcu 1917 roku spowodowały, że Lenin chciał jak najszybciej zakończyć udział imperium w wojnie, aby walczyć z wewnętrznym wrogiem, z białymi. Doszło do rozejmu z Niemcami i Austro-Węgrami oraz rokowań pokojowych w Brześciu Litewskim jednak przerwanych przez delegację bolszewicką. Państwa centralne wznowiły zatem ofensywę 18 lutego 1918 roku i posunęły się daleko na wschód. Ostatecznie bolszewicy podpisali pokój z Niemcami i Austrią 3 marca 1918 roku w tymże wrześciu Litewskim z dolegliwym warunkiem zwrotu aż 3,4 miliona kilometrów kwadratowych terenów zajętych przez Rosję. W lutym Rzesza, okupująca znaczną część ziem polskich, realizując wizję Mitteleutsch, Europy podpisała układ niemiecko-ukraiński do powstającego pod jej patronatem państwa ukraińskiego została włączona hełmszczyzna, co spowodowało demonstracje w Królestwie Polskim i demisję rządu Jana Kucharzewskiego. Powstało także zależne od cesarstwa niemieckiego, państwo litewskie. Wycofanie się Rosji z Sojuszu z Zachodem osłabiło ententę, wzmocnioną od kilku miesięcy przez Stany Zjednoczone, które przystąpiły do wojny w kwietniu 1917 roku. Na frontach słabły jednak państwa centralne. Rzesza podejmowała ostatnią ofensywę, zmagając się w polityce wewnętrznej z nastrojami rewolucyjnymi i strajkami robotniczymi. Niemcy zostali zatrzymani nad marną w lipcu. Ich sojusznicy przegrali, Bułgaria zawarła rozejm we września a w październiku poddało się Imperium Osmańskie. W październiku doszło też do buntu marynarzy niemieckich, który przerodził się w powstanie. 9 listopada abdykował cesarz Wilhelm II i władzę przejęła rada komisarzy ludowych. Z kolei Austriacy ponieśli klęskę w bitwie z Włochami pod Vittorio Veneto na przełomie października i listopada, a cesarz Karol I nie mógł zatrzymać rozpadającej się monarchii austro-węgierskiej. Czy w momencie wybuchu wojny w 1914 roku Polacy mogli pomarzyć o tym, że cztery lata później trzy państwa zaborcze będą tak słabe? Historia żywa.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 Witam pana profesora z uśmiechem na twarzy, czego nie widzi pan profesor ani słuchacze jedynki Polskiego Radia, ponieważ to są chyba radosne miesiące, oczywiście z perspektywy naszego stulecia, radosne miesiące wojny na ziemiach polskich. No właśnie, ale czy te ostatnie miesiące wojny w naszej części Europy przyniosły zaskakujący bieg wydarzeń, czy można tak to określić, niespodziewany przez trzech zaborców? Niespodzianka i radość to są dwa y, ważne tematy, kiedy mówi się o y, wojnie. Y, oczywiście zaczynając od tego drugiego, radość jest chyba ostatnim skojarzeniem, które można mieć z wojną, z doświadczeniem wojny. Zwłaszcza tak bezprecedensowym, jakie miało miejsce w Europie w latach 1914-18, takiej wojny w tej skali, gdy idzie o liczbę ofiar, także gdy idzie o liczbę zniszczeń nie było co najmniej od epoki napoleońskiej, a może w ogóle po prostu wcześniej nie było. A więc tym powszechnym chyba skojarzeniem z czasami wojny w trzecim, czwartym jej roku, na terenach, które, tak jak ziemie polskie w 80% objęte przebiegiem działań wojennych, bezpośrednio zniszczeniami wojennymi, to były skojarzenia no, pełne bólu, cierpienia, znużenia. No, najgorszych doświadczeń, jakie można było sobie wyobrazić i jakich przed 1914 rokiem nie można było sobie wyobrazić. Te doświadczenia jednakże krzyżowały się, to pani redaktor ma całkowitą rację, wyjątkowo powiedziałbym w przypadku Polski, może w jakimś stopniu także w przypadku Czech i Słowacji, zwłaszcza Czech, które były głównym organizatorem projektu nowego państwa czechosłowackiego, być może także w przypadku Litwy, Łotwy, Estonii, czyli tych krajów, które powstały na gruzach Imperium Rosyjskiego i które także doczekały się dzięki tej wojnie niepodległości, podobnie jak Finlandia, te straszliwe doświadczenia wojenne krzyżowały się właśnie z narastającą w miarę upływu lat tej wojny, nadzieją na to, że może z niej wyniknąć jeden ważny na pewno skutek pozytywny w wymiarze politycznym, to znaczy zbudowanie albo odbudowanie w przypadku Polski niepodległej państwowości. I kiedy w 1917 roku zawaliło się imperium carskie, to które zajmowało przecież ogromną większość ziem Rzeczpospolitej przedrozbiorowej, ta nadzieja stawała się coraz bardziej namacalna. Widać było, że kruszy się cały ten system, który przez ponad 120 lat trzymał w szponach nadzieję Polski na własne państwo i oczywiście także i to, że wyczerpanie wojną dotykające państw również centralnych, czyli Niemiec i Austro-Węgier przede wszystkim, skutkowało także rozważaniem coraz bardziej zaawansowanym, coraz bardziej już politycznie dającym solidne nadzieje na zmianę statusu Polski. Po ich stronie Berlina i Wiednia, oczywiście przykładem tutaj jest akt 5 listopada 1916 roku, o którym mówiliśmy w czasie poprzednich naszych spotkań. A więc te nadzieje narastają w 17. W 18 roku będziemy o ich szczegółowych punktach, najważniejszych, narastania tych nadziei za chwilę mówić. Ale nie chcę, żebyśmy przeoczyli ten fakt, że na pewno najbardziej dojmującym, najbardziej powszechnym odczuciem w tych latach 17-18 na ziemiach polskich była rozpacz, smutek, przygnębienie z powodu straty bliskich, oderwania ich od, od rodzin. Przypomnijmy, że w szeregach armii zaborczych a więc walcząc o całkowicie obcą sprawę, z którą nikt się przecież z Polaków, albo w niewielkim stopniu jeśli w ogóle identyfikował, zginęło ponad pół miliona Polaków. No to jest olbrzymia liczba. Dzisiaj Smucimy się tym, co wiemy, co dzieje się na Ukrainie, co, co wynika także z naszych doświadczeń z pandemią. Możemy sobie zatem wyobrazić, jakie nastroje wynikające z tych strat, z tych cierpień, z tych doświadczeń, także chorobami zakaźnymi, które wtedy zaczynają szaleć również w Europie Środkowej wskutek wyniszczenia organizmów wojną głodem. To było także niezwykle silne doświadczenie tamtej epoki. Jak wpływało to na nastroje, na doświadczenie wojny? Ale oczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała, te nastroje przygnębienia będą coraz silniej zdominowane przez poczucie Nadziei, jaką przybliża po pierwsze koniec wojny, a po drugie odbudowanie państwa polskiego. To skumuluje się oczywiście w listopadzie 18 roku. Drugi wątek, który pani redaktor wywołała na początku naszego spotkania, a mianowicie co niespodziewane pytanie o to, na ile można było przewidzieć taki, a nie inny rezultat wielkiej wojny, zasadniczo zmieniający mapę Europy, zmieniający w sposób dla nas korzystny, to pytanie warto odnieść do niezwykle charakterystycznego przykładu człowieka, który no, niewątpliwie słusznie kojarzy nam się jak najgorzej w historii, ale pod jednym względem niewątpliwie może być uznawany za swego rodzaju wzór. Wzór, gdy idzie o bezwzględność w wykorzystywaniu okazji politycznych i pewnego rodzaju konsekwencje w realizowaniu własnych planów walki o władzę. To oczywiście Włodzimierz ilicz Czulianow, pseudonim partyjny Lenin, który Przypomnijmy, został zaskoczony przez wybuch wojny, przebywał wtedy przecież w Krakowie i aresztowany przez władze austriackie jako poddany wrogiego państwa, wrogiego władcy, czyli cara Mikołaja II. Wyciągnięty został z więzienia austriackiego poprzez interwencję posłów socjalistycznych, polskich posłów socjalistycznych, posła Marka, posła Daszyńskiego, którzy zaświadczyli, że Lenin oczywiście żadnym lojalnym poddanym cara Mikołaja II nie jest. To pozwoliło Leninowi wyjechać do kraju neutralnego, do Szwajcarii i tam w Zurichu Lenin, no cóż, z jednej strony oczywiście nie zaprzestał działalności, próbował skrzyknąć rozłamowe, maleńkie frakcje różnych partii socjalistycznych, z myślą o przekształceniu wojny w rewolucję, tej wielkiej wojny, która się właśnie zaczęła w rewolucję społeczną. Ale w grudniu 1916 roku wygłosił Lenin w Zurichu taką pogadankę dla robotników w tym mieście szwajcarskim. Pogadankę, w której stwierdził z melancholią, że jego pokolenie nie doczeka tej rewolucji. To był grudzień 16 roku trzy miesiące z okładem. Później Lenin był już w Piotrogrodzie i zaczął swoją rewolucję, która jeszcze kilka miesięcy później doprowadzi go do władzy nad Rosją i do wstrząsów, które dodadzą do tych cierpień, o których mówiliśmy, cierpień związanych z wojną, jeszcze większe cierpienia związane z budową totalitarnego ustroju, zwanego komunizmem. Jak widać, nawet Lenin nie potrafił przewidywać dobrze biegu wypadków. Naturalnie powołujemy się często na przykład Piłsudskiego na jego referat z Towarzystwa Geograficznego w Paryżu z początku XIV roku, gdzie no, jeszcze historycy się czasem spierają, na ile zbieżne są różne źródła na temat treści tego referatu, który się w dokładnym zapisie nie zachował. Ale wydaje się, że rzeczywiście trafnie wtedy Piłsudski przewidział przebieg wojny, zgodnie powiedziałbym ze swoimi życzeniami. To było typowe myślenie życzeniowe, które się sprawdziło, a więc, że dwa mocarstwa germańskie, jeśli można tak powiedzieć, yy, państwa centralne pobiją Rosję, a potem zostaną same pobite przez państwa zachodnie. Ten scenariusz yy, nie był jeszcze oczywiście przejrzysty w końcu 16 roku, ale już w marcu 17 roku ten scenariusz okazał się niezwykle prawdopodobny dopiero w marcu 17 roku, bo wtedy wybuchła 8 marca, czyli 25 lutego według starego kalendarza, którym posługiwano się w Rosji. Rewolucja Piotrogrodzie w stolicy państwa, która doprowadziła do obalenia caratu i powstania demokratycznej, wolnej Republiki Rosyjskiej. Jednocześnie, dosłownie kilkanaście dni później, Stany Zjednoczone przystąpią do wojny, co oczywiście zmieni zasadniczo układ sił. Niezwykle dramatyczna dynamika się wytworzy w trwających działaniach wojennych, a mianowicie, czy najpierw Niemcy zdążą rozbić do końca już osłabioną rewolucją wewnętrzną Rosję i przerzucić w porę swoje siły na zachód, żeby zmusić do kapitulacji Francję, czy też nie zdążą tego zrobić tak szybko, zanim nie napłyną za oceanu miliony świeżego, powiedziałbym, brutalnie mięsa armatniego ze Stanów Zjednoczonych, na które już Niemcy nie będą mieli. Niemcy zmęczeni kilkuletnią wojną nie będą mieli odpowiedzi. To była istota wyścigu, który zaczyna się w marcu, kwietniu 17 roku. Powiedział pan profesor, że Lenin nie przewidywał, że za jego życia będzie rewolucja, ale kiedy już się zadziała, był zdaje się pewniejszy w tym przewidywaniu. Miał świadomość, że trzeba jak najszybciej zakończyć udział Imperium w wojnie, by walczyć z wewnętrznym wrogiem, z białymi. Miał świadomość, że to nie przelewki i trzeba z czegoś zrezygnować. Lenin, że użyję terminu słynnego filozofa z Królewca Immanuela Kanta, lubił historię a priori, to znaczy taką historię, którą on sam pisze. I w związku z tym Lenin nie tylko w momencie, kiedy pojawiła się szansa na powrót do Rosji, na rozpoczęcie energicznej działalności wywrotowej we własnym kraju, wrócił natychmiast do, do Piotrogrodu. A czy to prawda, że za sprawą wywiadu niemieckiego rzeczywiście już od 16 roku trwały intensywne kontakty niemieckiego sztabu generalnego i ministerstwa spraw zagranicznych II Rzeszy z ośrodkiem bolszewickim za pośrednictwem niejakiego Helfanda Parwusa, którego można nazwać skarbnikiem partii bolszewickiej. Niemcy badali możliwość wykorzystania bolszewików, o których wiedzieli oczywiście, że są zdecydowanymi przeciwnikami caratu, do dywersji przeciwko wrogowi, czyli przeciwko armii carskiej, przeciwko państwu carskiemu. Lenin nie był entuzjastą tego, Lenin nie chciał się uzależniać od nikogo generalnie rzecz biorąc, ale jak najchętniej zgodził się w momencie, kiedy wybuchła rewolucja oddolna Demokratyczna rewolucja w Rosji w lutym-marcu 17 roku. Lenin natychmiast zgodził się na zorganizowanie jego przejazdu przez Niemcy. No Przecież jechał z kraju neutralnego przez kraj wrogi. Był wciąż poddanym Mikołaja II, Rosjaninem formalnie, w zaplombowanym wagonie, czy w razie zamkniętym szczelnie wagonie, razem m.in. innymi z Trockim, z kilkoma innymi ważnymi działaczami komunistycznymi przez całe Niemcy, następnie do Szwecji i ze Szwecji do Finlandii, która była już częścią Imperium Rosyjskiego, a więc już do samego Piotrogrodu przez Finlandię. Ta historia słynna tej podróży zaplombowanym pociągiem czy wagonem przez Niemcy no niewątpliwie rzuca pewne światło na jednak istniejące relacje między działalnością bolszewików a celami politycznymi, II Rzeszy, te cele polityczne II Rzeszy i bolszewików do pewnego momentu były zbieżne. Obalić carat, doprowadzić do anarchii wewnątrz Rosji. Tyle tylko, że w którymś momencie te drogi MSZ-u niemieckiego i sztabu generalnego niemieckiego z jednej strony, a z drugiej bolszewików i Lenina się rozchodziły. Lenin przyjął chętnie ostatecznie, a w każdym razie jego partia przyjęła finansowanie rzędu 50 milionów marek. To była olbrzymia suma, Przyjął to finansowanie oczywiście już po wybuchu rewolucji lutowej, czyli po marcu 17 roku, po to by rozbudować swój aparat propagandowy. Ulotki, gazetki adresowane do żołnierzy z apelami, by natychmiast złożyli broń albo wręcz odwrócili ją przeciwko swoim oficerom mógł wydawać w gigantycznych nakładach dzięki temu dofinansowaniu niemieckiemu i w tym sensie Niemcom się to opłaciło, to dofinansowanie bolszewików. Tyle tylko, że Lenin nigdy nie stał się tak naprawdę agentem niemieckim, tutaj trzeba od razu to jasno powiedzieć, ponieważ Lenin zakładał, że wykorzysta te pieniądze po to, by naturalnie potem, po obaleniu już rządu tymczasowego, rządu liberalnego czy demokratycznego w Rosji i zaprowadzeniu własnej bolszewickiej władzy, ruszyć z krucjatą komunistyczną na Niemcy, do środka Europy. Taki był cel Lenina. No i pytanie było, kto kogo przechytrzy. Tak jak mówiliśmy przed chwilą o wyścigu swoistym między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi. Kto pierwszy rozstrzygnie tę wojnę w 17-18 roku, tak tutaj też odbywał się w cieniu tego wielkiego, nie tylko obserwowanego, ale powiedziałbym z uczestnictwem wielu milionów ludzi wykonywanego wyścigu na frontach, toczyła się ta druga gonitwa między planem ministra Kylmana, niemieckiego ministra i z drugiej strony Lenina. Kto kogo wykorzysta? Czy Niemcy obalą Carat, obalą Rosję, wyeliminują ją z walki i zaprowadzą swoje porządki w Europie Wschodniej, podyktowane przez Imperium Niemieckie? Czy też Lenin wykorzysta niemieckie pieniądze tylko po to, żeby obalić w końcu władzę w samych Niemczech i zaprowadzić w całej Europie komunizm? To była ta gra, która się zaczyna w 17 roku. I ta decyzja Lenina, żeby jednak jak najszybciej wyprowadzić Rosję z wojny, bo trzeba walczyć o władzę z białymi, stąd też no, w pewnym sensie Niemcy na razie zastopowały plany Lenina? To rzeczywiście był moment niezwykle ważny także w naszej historii, mam na myśli polską historię, ale ważne także jako pewnego rodzaju doświadczenie próba generalna i to ryzykowna próba generalna polityki Lenina. Przypomnijmy, bolszewicy po anarchii, którą rzeczywiście udało im się wprowadzić w okresie funkcjonowania dwu władzy w Rosji, kiedy z jednej strony istniał rząd tymczasowy od marca 17 roku do listopada tego roku i z drugiej strony tak zwane Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, władza Sowietów, w której stopniowo kontrolę przejęli właśnie bolszewicy. W tym okresie dwu władzy sparaliżowana wewnętrznie Rosja próbowała jeszcze dotrzymywać umów zawartych wcześniej z aliantami zachodnimi i walczyć, walczyć nadal przeciwko Niemcom. Co oczywiście błyskawicznie kurczyło bazę poparcia tej władzy legalnej w Rosji, rządu tymczasowego, bo rzeczywiście, kiedy nie było już autorytetów, cara już nie było, cara, w którego wielu niepiśmiennych chłopów wierzyło jak w półboga, teraz przecież żaden premier Lwów czy Kiereński nie mógł zastąpić tego autorytetu, no to chłop chciał po prostu uciec do domu, wrócić do domu. Miał karabin w ręce, więc kto go mógł zatrzymać? Wystarczyło, że rzeczywiście, tak jak Lenin i jego agitatorzy mówili, obróciło się ten karabin z okopów wzięty i już nie mierzyło się z niego do Niemca czy Austriaka, tylko wymierzyło się go w swojego oficera, zastrzeliło się go na miejscu i wróciło spokojnie do domu. No tak niestety wyglądał Front, tak wyglądało kompletne rozprzężenie wewnętrzne latem 17 roku i bolszewicy na tym cynicznie korzystali, tak jak pani redaktor powiedziała. Leni doskonale rozumiał, że hasło pokoju natychmiast jest jednym z głównych narzędzi, które pozwolą mu zdobyć władzę, zgodnie powiedziałbym ze swoimi życzeniami. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa Chwil kilka temu powiedział pan profesor, że Lenin prowadził ryzykowną politykę, ale przyzna pan, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy 1917 roku doszło jednak do rozchwiania sytuacji w Rosji po tej rewolucji lutowej, demokratycznej. No i finał oczekiwany przez Lenina, rewolucja bolszewicka w końcu 1917 roku, nieprawdaż? Tak i przypomnijmy, kiedy przewrót został dokonany 7 listopada w stolicy Rosji w Piotrogrodzie, a wkrótce potem udało się także bolszewikom wygrać walkę o władzę w Moskwie, a więc dwie stolice Rosji zostały opanowane do grudnia 17 roku. Na tej bazie, bardzo ważnej, w scentralizowanym tak systemie jak system Imperium Rosyjskiego, udało się Leninowi pod hasłem pokoju natychmiastowego, ustabilizować swoją władzę i pokazać, że nie ma alternatywy dla niej, na razie przynajmniej, że władza republikańska kojarzy się z kontynuowaniem wojny, czyli z czymś, czego ogromna większość Rosjan po prostu nie chce. I dlatego Lenin zaczął natychmiast rokowania pokojowe z Niemcami, znów prowadząc swoistą grę z Niemcami. Lenin zakładał, że ten pokój, który zostanie zawarty, oczywiście będzie wiązał się z ogromnymi stratami terytorialnymi dla Rosji. I Lenin był gotów je ponieść. Nie dlatego, że nienawidził Rosji, chociaż rzeczywiście jej chyba specjalnie nie kochał, ale dlatego, że uważał, że to jest tylko tymczasowa sprawa, że teraz można oddać terytorium dawnej Rzeczpospolitej, a więc ziemię Ukrainy, Białorusi, Litwę, Łotwę, nawet Estonię. Te ziemię można teraz lekką ręką oddać Niemcom w układzie pokojowym, ponieważ wiadomo, że ten układ nie potrwa długo, bo Niemcy za chwilę też padną ze zmęczenia tą wielką wojną i wtedy i w Niemczech zacznie się rewolucja. I po paru miesiącach, może parunastu, tak kalkulował Lenin, ta cała pokojowa gra będzie tylko świstkiem papieru bez żadnego znaczenia. Zdaje się, że przewodniczący delegacji bolszewickiej na tych rokowaniach był innego zdania Trocki przerwał te rokowanie. Trocki okazał się kiepskim negocjatorem, chociaż zakochany w sobie bez pamięci, tak można powiedzieć, o egotyzmie Trockiego, którego zresztą drogo będzie kosztował, bo życie kiedyś, które zabierze mu Stalin. Zakochany w sobie bez pamięci Trocki uważał, że no wystarczy wystąpić jako wspaniały agitator w lokowaniach z Niemcami i ogłosić ani wojna, ani pokój, to znaczy nie ustępujemy Niemcom oficjalnie ziemi, ale jednocześnie wycofujemy się z wojny i już będzie moralnym zwycięzcą negocjacji z drugą rzeszą. Druga no, Rzesza taka słaba nie była. Była po prostu miażdżąco silniejsza od Rosji bolszewickiej w tym momencie, która jeszcze nie miała żadnej armii w lutym roku XVIII i dlatego, kiedy Trocki wycofał się w ten sposób pod hasłem ani wojna, ani pokój z rokowań w Brześciu, Niemcy ruszyli niewielkimi siłami, nie musieli wielkich uruchamiać na Piotrogród i tyle, ile byli w stanie przejść dziennie, tyle pokonywali terenu, zbliżając się nieubłaganie do Piotrogrodu i dopiero interwencja Lenina sprawiła, że ten marsz został zatrzymany. Interwencja polegająca na tym, że Lenin powiedział, że przyjmie wszystkie warunki niemieckie z wyjątkiem jednego. To znaczy, byle tylko Niemcy zgodzili się uznać jego władzę nad tymi resztkami Rosji, które pozostawią pod jego kontrolą. I to była istota drugiego pokoju brzeskiego zawartego w marcu 18 roku. Rosja utraciła 750 tysięcy kilometrów kwadratowych zajętych wcześniej terenów. To była miażdżąca strata. No to były w większości, w ogromnej większości ziemie Rzeczpospolitej dawnej, Przypomnijmy, że w pierwszych trzech rozbiorach Rosja zagarnęła 460 kilka tysięcy kilometrów kwadratowych, a do tego doszły jeszcze ziemie zwanego Królestwa Polskiego, wcześniej należące do Prus, 120 parę tysięcy kilometrów, a więc prawie cztery piąte z tych ziem, które Rosja straciła. W wyniku pokoju Brzeskiego II, tego z marca 18 roku, to były ziemie dawnej Rzeczpospolitej i stąd ogromne znaczenie tego pokoju dla Polski także. Ale także znaczenie duże dla Ukrainy, bo przecież druga Rzesza podpisała Układ Niemiecko-Ukraiński. Realizując tę swoją wizję MITEL-Europy, powstało państwo, do którego dołączono hełmszczyznę. I to był właśnie powód demonstracji w Królestwie Polskim i dymisji rządu Jana Kucharzewskiego. Tak, trzeba właśnie to podkreślić, że pokój z bolszewikami był drugim pokojem brzeskim. Pierwszym był ten zawarty, a raczej podyktowany przez Niemców i Austro-Węgry, Ukrainie jako stronie wybranej przez państwa centralne do tych układów. Przypomnijmy, że Ukraina zaczęła wyłaniać się ponownie jako pewien projekt polityczny, mówię ponownie, bo nie można zapominać oczywiście o tradycjach Chmielnickiego, tradycjach Hetmanatu sięgających wieku XVII ale ponownie na serio zaczęła wyłaniać się jako projekt polityczny w czasach między marcem 2017 roku a październikiem. To znaczy w czasach, kiedy Rosja przechodziła przez falę rewolucji wewnętrznej, tej demokratycznej, oddolnej. I wtedy także Ukraińska Centralna Rada, zwołana w Kijowie w kwietniu 17 roku pod przewodnictwem Michała Chruszewskiego, historyka, nacjonalisty, skrajnie antypolskiego zresztą, przyjęła postulat pełnej autonomii w ramach przekształconego federacji Federację Państwa Rosyjskiego. I to był pierwszy krok w stronę niepodległości. Skoro został uczyniony, to następny już mógł, a raczej musiał iść dalej. I to wykorzystają Niemcy, dlatego że Ukraina była doskonałym narzędziem do ustanowienia Mittel niemieckiej, tego projektu, o którym mówiliśmy wcześniej w czasie naszych poprzednich audycji, projektu zdominowania całej Europy Środkowej i Wschodniej przez wpływy gospodarcze, polityczne, kulturalne, niemieckie, nie poprzez rozszerzenie granic Niemiec, tylko na wschód czy południe, ale przez zbudowanie sieci państw całkowicie od Niemiec zależnych. Zbudowanie Wielkiej Ukrainy, opartej o Niemcy, naturalnie eliminowało i Rosję jako konkurenta do panowania na tym obszarze całej Europy Wschodniej i oczywiście także eliminowało Polskę jako poważny kraj w Europie Środkowej. I ten właśnie element planu niemieckiego, który został zrealizowany wraz z pokojem brzeskim 9 lutego 18 roku, uderzył najbardziej dotkliwie w Polskę premier Jan Kucharzewski, pierwszy premier mianowany przez Radę Regencyjną, czyli można powiedzieć pierwszy premier rządu polskiego istniejącego w ramach układu stworzonego przez akt 5 listopada 16 roku, czyli przez decyzję państw centralnych, że państwowość polska powstanie, że będzie to Królestwo Polskie z Królem, na razie Rada Regencyjna i to właśnie państwo już może powoływać swoje rządy. Nie w pełni suwerenne, ale jednak tworzące polską administrację, tworzące polskie instytucje, takie jak policja, sądy, różne inne instytucje bardzo ważne dla życia codziennego obywateli. W tym sensie można mówić o poważnych zasługach tych pierwszych rządów, z których najpierwszym był właśnie rząd Jana Kucharzewskiego, znakomitego historyka. Otóż Kucharzewski podał się do dymisji, kiedy tylko ujawniona została część prawdy o pokoju brzeskim z Ukrainą. Ta część prawdy sprowadzała się do otwartego układu, w którym Ukraina, ta wielka Ukraina tworzona przez Niemcy, sięgała po i kawałek Podlasia. To oczywiście godziło w patriotyzm wszystkich partii w Polsce, za wyjątkiem rzecz jasna SDKPL, które było przeciwko niepodległości Polski. I stąd właśnie te ogromne manifestacje, które się wtedy odbywały, no doszło do tego, że w Galicji wszystkie koleje były zmilitaryzowane, ale ponieważ kolejarzami byli Polacy, to wszystkie koleje w stanie wojennym, przecież toczącej się wojny, stanęły i w związku z tym wszystkie zakłady pracy stanęły w całej Galicji. No Po prostu Polacy dali w ten sposób znać, co myślą o tym handlowaniu ziemią Rzeczpospolitej ponad ich głowami. Nieujawnioną częścią układu brzeskiego z 9 lutego, tajną, była obietnica austriacka, że Galicja zostanie podzielona i wschodnia część Galicji zostanie przekazana ukraińskiemu państwu. No Gdyby to się dostało do wiadomości polskiej, to myślę, że wybuchłby po prostu otwarty bunt, jakaś otwarta rewolucja. Polska przeciwko Austrii by wybuchła. Ale na szczęście, bo może dobrze, że do tego nie doszło, na szczęście ta informacja pozostała jeszcze przez kilka miesięcy tajna i Polacy po zamanifestowaniu swojej, swojej woli obrony granic przyszłego państwa polskiego, nieuszczuplania go, na rzecz wielkiej, a podporządkowanej całkowicie Niemcom Ukrainy, Polacy, krótko mówiąc, czekali jeszcze na lepszy czas do wystąpienia, ten lepszy czas, który nastanie w końcu osiemnastego roku. Było i drugie państwo podporządkowane Cesarstwu Niemieckiemu. Powstało Królestwo Litewskie, także zależne od drugiej Rzeszy. Jak do tego doszło? Tu także realizowana jest wizja mikro-Europy. Tak oczywiście, tu ścierały się zresztą w kierownictwie niemieckim różne koncepcje, głównym rzecznikiem takiego skrajnie antypolskiego rozwiązania czyli uszczuplenia do, do minimum tego państewka polskiego, które miało powstać na mocy aktu 5 listopada. Był generał Ludendorff, główny kwatermistrz armii niemieckiej i zarazem głowa, kierownik działań militarnych II Rzeszy w tej fazie wojny. Ludendorff uważał, że to kadłubowe państewko polskie musi być maksymalnie okrojone od zachodu, czyli Niemcy jeszcze zabiorą no nie tylko Kalisz, ale Płock, no właściwie Warszawa będzie pierwszym miastem najdalej na zachód wysuniętym w tej maleńkiej Polsce i niewiele więcej będzie na wschodzie, bo na wschodzie z kolei właśnie miała być Wielka Ukraina i Białoruś także, nie tylko Litwa, ale również rozważano wtedy po raz pierwszy bo Białoruś w odróżnieniu od Ukrainy takich żywych tradycji politycznych wcześniej nie miała. To Niemcy bardzo wsparli ten projekt autonomii, a potem w końcu także państwowości białoruskiej, traktując ją jako dywersję zarówno przeciwko Rosji, jak też osłabienie ambicji politycznej niepodległości przez Polskę. Tak, jak pani redaktor powiedziała, oczywiście Niemcy wspierały także projekty narodowe, litewskie, łotewskie, choć no niekoniecznie w takim kierunku, jak to odpowiadało siłom narodowym w tych. Guberniach, jak to wtedy jeszcze funkcjonowało Imperium Rosyjskiego. Ruchy narodowe, litewski czy łotewski, zwłaszcza łotewski, musiały się mierzyć z niebezpieczeństwem no, podporządkowania żywiołowi niemieckiemu. Natomiast no, licząc się z faktem, że to Niemcy wygrywały tę wojnę na wschodzie i Litwini i Łotysze korzystali no, właśnie z tych projektów osadzenia na Litwie czy na Łotwie książąt niemieckich w roli królów Litwy czy władców tych obszarów nadbałtyckich gdzie Niemcy czuli się naturalnymi panami. Na wschodzie, jak mówimy, burzliwe wydarzenia, ale trudno powiedzieć, panie profesorze, że na zachodzie bez zmian, bo Rzesza podejmowała swoją ostatnią ofensywę, zmagając się jednocześnie, jak wspomniałam wcześniej w polityce wewnętrznej, z nastrojami rewolucyjnymi i strajkami robotniczymi. Niemcy zostali zatrzymani nad marną w lipcu, zatem w perspektywie marny ich los... No, Niemcy próbowali wygrać ten wyścig, o którym mówiliśmy i rzeczywiście, kiedy zawarli pokój z bolszewikami na maksymalnie dla siebie, czyli dla Niemców, wygodnych warunkach terytorialnych, starali się jak najszybciej wycofać swoje wojska ze wschodu, no, zostawiając tyle, ile trzeba, minimum tego, co trzeba do utrzymywania porządku i zapewnienia eksploatacji olbrzymich ziem białoruskich, ukraińskich, polskich, na potrzeby frontu niemieckiego a uwolniony w ten sposób oddziały ze wschodu miały posłużyć tej ostatniej desperackiej ofensywie która wreszcie miała zdobyć Paryż ta ofensywa od końca wiosny już 18 roku rozpoczęta zbliżyła się istotnie do Paryża na odległość strzału artyleryjskiego z oczywiście z armat najcięższego kalibru także Paryż znów mógł być ostrzeliwany z armat ale nie była w stanie przebić się przez obronę francuską ponieważ do Francuzów, do okopów razem z Francuzami i Anglikami. Wchodzili już i to setkami tysięcy żołnierze świeżo przywożeni z Ameryki. Do listopada 18 roku na ziemi francuskiej stanie 2 miliony żołnierzy amerykańskich. Do no, tylu nowych żołnierzy Niemcy nie mogli w żaden sposób stworzyć ani znaleźć nawet po rozwiązaniu sobie rąk na wschodzie. A więc ta desperacka próba ofensywy niemieckiej ugrzęzła w lipcu i nie doszła do Paryża i od tej pory praktycznie rzecz biorąc wynik wojny był już przesądzony na niekorzyść państw centralnych. Odbywał się też powolny eksport rewolucji z Rosji do Niemiec, panie profesorze, skoro w październiku doszło do buntu marynarzy niemieckich. Przerodził się w powstanie, ale wcześniej przecież były strajki robotnicze. Zatem trochę tak Lenin oddał to, co dostał, czyli szansę na rewolucję w Rosji. To Lenin oczywiście liczył na taki właśnie, przynajmniej od 17 roku, skutek wojny. Nie tyle jeszcze bezpośrednio własnych wpływów, bo w ruchu socjaldemokratycznym niemieckim, bardzo potężnym, najpotężniejszym przecież w Europie, w jego odłamie, nie tak potężnym, ale jednak silnym, komunistycznym, Lenin nie miał wpływów decydujących. Tam główną postacią była Róża Luksemburg, w pewnym sensie konkurująca z Leninem o tytuł głównego ideologa ruchu komunistycznego. Może nie tyle przywódca, ale głównego ideologa. I to Róża Luksemburg raczej kierowała tym ruchem z innymi towarzyszami niemieckimi, kierowała tym ruchem rewolucyjnym w Niemczech opierając się na realiach, które Lenin znał, to znaczy na zmęczeniu społeczeństwa wojną. Niemcy też widząc, że wojna jest przegrana, a w październiku to już było widoczne no, dla ogromnej większości Niemców. W lipcu wiedzieli o tym sztabowcy, którzy zrozumieli, że już nie mają rezerw i nie uda im się ta ofensywa, ale w październiku było to już jasne dla wszystkich. No i wtedy ten żołnierz, który uchodził za najbardziej karnego w Europie, no i, i słusznie zresztą, no bo Niemcy niewątpliwie mieli taką właśnie armię zdyscyplinowaną, karną, ale w momencie, kiedy widział, że cały ten ogromny wysiłek, te miliony ofiar, które zostały poniesione w tej wojnie, idą na marne, no to reakcja jest zrozumiała. No to idziemy do domu, to już nie walczymy dalej o sprawę, która już jest przegrana. I w takim razie można zacząć tworzyć rady delegatów żołnierskich, tak jak w Rosji. Rosja dała nam przykład. Ta rewolucja wybuchała, można tak powiedzieć, w Hamburgu, w Berlinie, w różnych innych ośrodkach miejskich i przede wszystkim na froncie, niezależnie od jakiejś agitacji Lenina. Lenin tutaj nie musiał agitować, ona niejako wybuchała oddolnie. Na szczęście, powiedziałbym, Lenin nie zdążył nad nią uchwycić kontroli Niemcy, przegrawszy wojnę zorganizują swoje państwo, oczywiście pod także pewną kontrolą czy naciskiem aliantów zachodnich i ten eksport rewolucji do Niemiec się Leninowi wtedy nie uda. Dużo mówimy o II Rzeszy, która nadawała ton i nadawała bieg wydarzeń wojennych, ale przecież Imperium, które wstępowało także w szeregi państw walczących przeciwko połowie Europy były Austro-Węgry. Odnieśli klęskę w bitwie pod Vittorio Veneto z Włochami i to też już był taki sygnał, że to koniec. No, Austria oczywiście nie miała takich zasobów jak Niemcy. Miała armię na pewno mniej zdolną do skutecznej walki niż niemiecka, choćby już przez sam fakt swojej wieloetniczności skomplikowania w dowodzeniu. Miała dużo gorszych sztabowców niż niemieccy. Nie liczono aż tak bardzo na jakieś błyskotliwe zwycięstwa armii austriackiej czy węgierskiej w tej wojnie, ale jednak ta armia stawiała opór Rosjanom w pierwszej fazie wojny pomoc niemiecka okazywała się decydująca, żeby ten front wschodni się nie załamał, państwom centralnym. Potrafiła ostatecznie pobić Serbów, pokonywała przez długi czas Włochów na froncie. Zaalpejskim. No niemniej w końcu i Austriakom wyczerpały się rezerwy. To właśnie doprowadziło do przełomu w tej wojnie austriacko-włoskiej, można w skrócie ją tak chyba nazwać, i do owej klęski, którą wspomniała pani redaktor i do poczucia narastającego poczucia beznadziejności już nie tylko walki w tej wojnie, ale beznadziejności prób utrzymania wieloetnicznego imperium austro-węgierskiego deklaracje, które już wtedy były przygotowywane niepodległej Czechosłowacji, ogłoszone przez posła parlamentu w Wiedniu, Władysława Tetmajera. W maju 1917 roku przez grupę polskich posłów w tymże parlamencie austriackim stwierdzenie, że Polska musi wyjść z tej wojny jako państwo niepodległe, no to oznaczało, że Polska, Czechosłowacja jako nowy twór, być może jakieś inne jeszcze tutaj ambicje doprowadzą do rozpadu imperium austro-węgierskiego wzdłuż szłów narodowościowych, a zatem nie będzie możliwe utrzymanie tej struktury, której symbolem zresztą był nieżyjący od przełomu listopada i grudnia 16 roku cesarz Franciszek Józef. Nowy cesarz Karol I, to bardzo skąd inąd. szlachetna, piękna postać, nie miał nawet w przybliżeniu tego autorytetu spajającego monarchię, co jego bardzo sędziwy, panujący 68 lat, poprzednik, był gotów, krótko mówiąc, nie stawiać oporu, zapewnić jak najbardziej łagodny sposób rozpuszczenia tej monarchii, która symbolizowała ciągłość tzw. Świętego Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego przez długie wieki,